Pocze, ja się nie denerwuję, kurwa. Ja się przecież nie denerwuję. Ja się no, no, przecież no, się no, nie denerwuję. Dobra, tak. dobra. A to no, to bro, roz, roz, roz, roz. Ciężko zebrać mi się z domu, wyjść nie mogę, bo się w kurwie Po co drążyć temat, kurwa, chcą mi zrobić z głowy studnie Non-stop punkcie stoję, kurwia, mnie mój brak rozwoju Gdzie mógłbym być, co robiłbym, gdybym tak nie spuścił z domu. Brak ambicji mam na zajęcie tronu, ale czemu miałby należeć się komuś, co ma tylko coś z pozoru Czemu jest tak ciężko wydać muzę, czemu chłop ma tak wkurwiającą bluzę, Jeszcze jego numer nuce, yo, D Zawsze wszystko w wrócę. Ciężko gadać nie chcę, raczej szybko to ukrócę. Rzadko kiedy zmuszę się, nawet by zrobić coś pod siebie. Nie chcę ciągle taki być wkurwione, nawet mam spojrzenie. W koło braki, ale mam nadzieję, że to co trapi, nie da w znaki się, a da wspomnienie. Humor niestabilny mam jak zatrudnienie Ale jak w pracy siebie raczej sam nie zmienię Wkurwia mnie ta łata, którą sam sobie przyszyłem, Jaki kurwa rap o piwi, jak był old school ja nie żyłem Zawsze w tyle byłem, z wszystkim je co gryzki teraz ty Beat robi kolega, gdyż cierpliwości nie ma park Dreszera właśnie zwiedzam, z okna cię się poszedł jebać Tyle biorę z tej uczelni, że zaczynam powątpiewać Mam zwiedychy w kielni, nie mam nic do powiedzenia Nadal jem matce z ręki swoją, podbieram z portfela jej ale kto tak kurwa robi? Nie, słuchaj, słuchaj, to jest po prostu taki chamie bandy. On ja sobie wyobraża rzeczy. On ja sobie myśli, że kurwa coś może zrobić. I on wtedy siada, kurwa, i pisze te rzeczy do nas, nie? I siada i wypisuje, kurwa. Wypisuje to, co kurwa myślał, że warto powiedzieć. I wiesz, co z tego wychodzi. Ty już wiesz, no. Kurwa, no. Widziałeś, widziałeś na Wiele własne razy. oczy.